Marcin Gal, witam serdecznie na kolejnej audycji z tyklu Horror Junge Amt. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Wojciech Pomorski z Hamburga. Jest to ojciec, który od wielu lat walczy z dyskryminacją Junge I Pan Wojciech Pomorski chciał nam dzisiaj opowiedzieć właściwie od podstaw całą swoją historię, jak to do tego doszło, jak... E, wszedł w ten cały system Junga Antowski i jak to wszystko się toczyło. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie. Stasam panu, panu redaktorowi i słuchaczom. Czy może pan nam, słuchaczom polskim, przybliżyć całą historię, jak się zaczęła pana historia, cała, że tak powiem, przygoda z Jungenamtem? No, my, myślę, że przede wszystkim dziękuję za taką możliwość, ponieważ no, nie było jeszcze mi dane, tak, żeby to powiedzieć od początku, bez przekłamań, jakichś fałszów w, w formie wywiadu radiowego. Także dziękuję przede wszystkim za tę możliwość. No i postaram się sprawę naświetlić, jak się zaczęła w cudzysłowie przygoda, no niechciana przygoda. Także myślę, że... Tak na marginesie, tak na marginesie panu przerwie, tutaj w tym radiu nie ma ograniczonego czasu, można spokojnie się wypowiedzieć. No, to, to, to się cieszę, ale będę się starał w miarę jak najkrócej sprawę przedstawić. Okej, okay, bardzo proszę. Sprawa zaczęła, to znaczy ja byłem normalnym człowiekiem, tak jak każdy z nas jest i jestem normalnym człowiekiem, który po prostu miał normalną żonę, rodzinę, dzieci i sobie żył zwyczajnie. Tu ludzie żyją czy tam. No i pokochałem Niemkę kiedyś, z którą zamierzałem wziąć ślub i ten ślub wzięliśmy po trzech latach znajomości. Problem był non-stop z rodziną, która miała z tym jakiś problem z jej, jej rodziną niemiecką, że jestem Polakiem, że nie udaję Niemca. Później jak dzieci się pojawiły, to się czepiano, że polskie imiona mają, że w ogóle po polsku z nimi rozmawiam i praktycznie wszystkiego, że, że studiuję, że maturę robiłem i tak dalej. No, wszystko się nie podobało. Po, po wzięciu ślubu urodziły się dzieci. W 97 Iwona, Justyna Maria. W 99 roku Iwona Polonia. Cios Zdarzył się w 2003 roku, dokładnie 9 lipca 2003 roku, gdy wróciłem gdzieś około godziny 18 do domu, a wyszedłem 10 gdzieś rano. No prawie, prawie że 10 godzin mnie nie było, czy 8. I no, nie było nikogo w domu, dzieci, żony. Nie wiedziałem, co się dzieje. Bo później wieczorem zauważyłem, że nie ma fotelików w samochodzie. Gdy poszedłem do garażu sprawdzić, no telefon żony nie odpowiadał, komórka dzieci nie było, była 22, no to w końcu zacząłem już się faktycznie niepokoić, bo dzieci chodziły spać o 19.30, zawsze punktualnie. Oglądały trochę bajeczki i wtedy szły spać, a tutaj nagle tyle godzin nie ma, telefon złączony. Później wróciłem z garażu i zobaczyłem, że nie ma też rzeczy. Mieliśmy dwa dni później jechać do Polski na czasy, urlop w tak. lipcu i zaczęła się Gehenna. Nie wiedziałem jeszcze co mnie spotka, ale jak wiemy ostatnie 7 lat to walka Gehenna i praktycznie ukradzenie dzieci. No i następnie poszedłem do jej rodziców na drugi dzień. Myślałem, że może jakaś, no, no każdy by chyba to zrobił gdzie szukać żony, jak w najbliższej rodzinie najpierw. Tam mnie przyjęto z kijem bejsbolowym. Krzyczano, że się policję wezwie i tak dalej. No, rozmowa, którą też mam nagraną, trwała no może 60 sekund w drzwiach, podczas gdy ojczym żony trzymał kij, kij baseballowy w ręku. Później jeszcze poszedłem do jej ojca rodzonego, do jej babci. Przyjęto mnie podobnie. No, no nie pozostało nic innego jak pójść na policję wtedy poszedłem na policję policja wiedziała gdzie są, zadzwoniła do rodziny powiedziano jej ale nie chcieli mnie poinformować no to kilka dni czy w następny dzień to był gdzieś chyba 11 lipca czy 12 lipca 2003 poszedłem do Jugendamtu no bo przecież no, są no dzieci no co, co, dzieci nie ma ukradzione, nic nie wiem gdzie się dzieje, co się dzieje Jugendamt w Hamburgu, to był osobiście pan Bruno Morz, tu na dzielnicy Nindorf. Przeciągał sprawę widzenia z dziećmi jakiekolwiek. Trwało to kilka miesięcy. Widząc, że tam jest jakaś gra na czas chora, Dzieci nie widzę, miesiąc, drugi mija, Jugend tam zwodzi, co, co, co za, za, za tydzień miałem widzieć, za, za dwa dni mieli zadzwonić, mieli mnie skontaktować z dziećmi, widzenia miały być, nic, nic się nie działo, czas mijał, znalazłem organizację dwunarodowych partnerstw i małżeństw, IAF, jest taka nazwa, i ci ludzie zajmowali się spotkaniami z dziećmi, chciałem po prostu chociaż dzieci widzieć na Problem był potężny, bo człowiek ledwo żył z żalu, z tęsknoty, to, to, to, to się nie da opisać ten koszmar, jak nagle znikają z godziny na godzinę wręcz dzieci bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, bez jakiegokolwiek powiadomienia o chęci jakiegoś rozwodu czy czegokolwiek, to jest po prostu jeden wielki szok. No. I tak tamtej organizacji też nie dali, żeby, żeby oni, jeżeli jugend tamt nie był w stanie, no to organizacja, która się tym specjalizuje, spotkaniami z dziećmi, niech to zrobi. Też nie zezwalali, była zabawa w kotkę i myszkę. Sprawa sądowa pierwsza była w październiku 2003, 2003 roku. Dostałem wezwanie. To był chyba 28 października, koniec października 2003. Tam zobaczyłem swoją wtedy jeszcze żonę. Dzieci nie widziałem, no i jakieś tam ustalenia zapadły. Wtedy adwokat mój, Niemiec, bardzo słaby adwokat w przypadku po prostu, no człowiek nie miał w ogóle doświadczenia w takich rzeczach. Wziąłem pierwszego lepszego adwokata, no i co? I adwokat mi mówi, że mam dać prawo do tobytu dzieci matce. No ja mówię, no, no dlaczego? Przecież ona wprowadziła dzieci, no to normalnie było porwanie. Ja o tym nie wiedziałem, bo nie znałem się po prostu zwyczajnie na prawie, tak jak każdy z nas ma swój jakiś tam zawód, specjalizuje się w tym czy w tym. Ja akurat nauczyciel germanista, to umiem uczyć dzieci niemieckiego i dorosłych, ale na prawie się nie znałem. No, jeżeli adwokat mówi, że dał, ja mówię, no dobrze, no ale, ale co, no a prawa rodzicielskie? No tak, prawa rodzicielskie pan będzie miał dalej. Tylko nie wiedziałem, że prawo o decydowaniu pobytu um, dzieci to jest praktycznie 98% praw rodzicielskich i wtedy można sobie z nimi wyjeżdżać prawie że do Australii i wszystko jest okej. Okay. No, jeżeli mój adwokat mi tak radzi, myślałem, że coś takiego w Niemczech istnieje, jak etyka zawodu, mora morale, że adwokat no, nie zdradza swojego człowieka, którego ma bronić nawet morderca ma prawo się bronić i ma adwokata w ewidentnych przypadkach, a tym bardziej normalnie ludzie gdzie, gdzie takie rzeczy jak rozwody się jakieś dzieją, z czym nie miał nigdy, ani nikt w mojej rodzinie nie miał rozwodów, nie przeżywał ale też nikt nie, nie miał Niemki jako żony no i wtedy zgodziłem się na to jeszcze coś takiego mi kazano wręcz presja była, żebym się zgodził na nadzorowane spotkania z dziećmi na tej pierwszej rozprawie, ja mówię, w ogóle, ja przedtem nie słyszałem, że coś takiego istnieje w ogóle, jakieś nadzorowane spotkania, dlaczego, no w końcu, no przecież jedna wielka miłość z dziećmi była, nigdy ich nie krzywdziłem, na jakiejś przemocy, nie było wrzasków, bić, no no już nie mówiąc o jakichś mocniejszych rzeczach, jakieś pedofilie czy tam coś takiego, no po prostu normalna, piękna, kochająca się, Rodzina, no żona mogła mieć inne zdanie, ale z dziećmi było wspaniale, jeżeli ona tam miała jakieś wahania, pod wpływem rodziny, a była bardzo wpływowa, no to cóż, cóż ja na to mogłem. To nie powinno, nie powinny nigdy dzieci cierpieć, jeżeli dwóch ludzi ma odmienne zdania w małżeństwie, czy tam w jakimś partnerstwie. No i jak na nadzorowane. No. Dlaczego ja? No Co, co ja? Czy co ja coś zrobiłem, że ja pod nadzorem mam gdzieś dzieci? Dlaczego? Jakie Jakieś więzienie, jakieś niebezpieczne zwierzę? A mówi tak, tak, adwokat mówi, mój niemiecki adwokat, pan zobaczy dzieci tam dwa, trzy razy pod nadzorem, przecież pan nic nie ma do ukrycia. A mówię, no oczywiście, że nie mam. no to na to nie pan się tym zgodzi i będzie wszystko dobrze, dwa razy, trzy razy pan zobaczy pod nadzorem i, i wtedy już normalnie będzie pan je dostawał. Justy, tak myślę. No jeżeli mój adwokat tak mówi, no to się, się zgodziłem, jak zwykły laik, przeciętny człowiek, który sobie żyje normalnie na świecie i to był największy błąd. Nie wiedziałem, że za tym pójdzie gehenna cała, że nie będę widział dzieci praktycznie 7 lat, że w tym czasie dzieci zostaną od, oduczone polskiego, że później nastąpi zakaz polskiego że później będą próby skryminalizowania mnie, zrobienia ze mnie, nie wiem, potwora jakiegoś, który maltretował rzekomo dzieci dobrze, co się dziwię, żadnego zarzutu o pedofilię nie było, przecież wiemy, że kobiety często coś takiego zarzucają mężczyznom, żeby ich zdyskwalifikować. Tak, że tak nie, zarzutu o pedofilię nie było jaki. Który tam ostatnio, ostatnio coś sobie żona była przypomniała już na rozprawie gdzieś w Austrii, że coś dziecko w czasie spotkania nadzorowego potrapałem po plecach, gdy mi się położyło, ale nadzorujący w tym nic złego nie widzieli, ona coś próbowała tam kombinować. No i później po, tym, po tej rozprawie była ta umowa. No i w listopadzie 2003 roku do Jugendamtu w, w Hamburgu, dzielnica Bergedorf z tą umową, bo tam napisano, że Jugendamt ma jak najszybciej zorganizować spotkania nadzorowane z dziećmi. Już minęło wtedy już pięć miesięcy strasznych mę mąk, męk psychicznych, fizycznych praktycznie, że bólów człowieka za, z za własnymi ukochanymi dwoma urwiskami. Iwonką i już tysiąc. No i człowiek jak pies na czworakach, zmęczony, przyniósł ten papier, macie, zróbcie mi te spotkania, bo ja już, już oszaleję, jak dzieci nie zobaczę, znowu nie przytulę, nie ukocham. No tak, dobrze, tu fajnie, okej. Okay. cię, później miałem tam jakiś tydzień, dwa, później rozmowę w grudniu 2003 roku z kobietą, która miała mnie nadzorować dokładnie, 18 To był 18 listopad 2003 była ta rozmowa z Panią, która miała mnie nadzorować z dziećmi. To była Pani Wrage, pracownica Jugendamtu. Tak. No i co ciekawe, 21 listopada 2003 roku dostałem od tej Pani sns ale jeszcze przedtem, na tym spotkaniu z nią, tak rozmawialiśmy, co będę z dziećmi robił, jak, już były terminy ustalone, że mam je widzieć tam za, za, za kilka dni i tak dalej. Rozmawialiśmy, co mamy robić z dziećmi, jak się tam bawić, rozmawiać, gdzie, czy wyjdziemy tam na jakąś chusztawkę, czy tu będziemy to będziemy co w to grali, czy w tamto, no ale wszystko już było praktycznie dogadane, wtedy tak, no, widzę, że to jest Niemka, a przecież ja z dziećmi zawsze po polsku rozmawiałem, chyba, że ktoś był w domu jakiś Niemiec Gdzieś byliśmy wśród Niemców, to czasami trochę po niemiecku rozmawialiśmy, żeby oni się nie czuli jakoś wykluczeni, no bo córki umiały i po polsku i po niemiecku mówić, tak jak normalne, zintegrowane dzieci. I 21, czyli 3 dni po tej rozmowie otrzymałem od tej pani nadzorującej, która miała nas nadzorować, SMS-a, że... Albo będę rozmawiał z moimi córeczkami wyłącznie w języku niemieckim, albo spotkań nie będzie i zostaną odwołane. No a że to był piątek, to musiałem weekend jakoś wytrzymać. No z tym szokiem w ogóle, to, to było dla mnie szokujący To, to taka, taka dyskryminacja, to człowiek o tym nie śnił nawet, że to jest możliwe coś takiego. Bo no, powiedziałem tej pani, że... No, ona, ona umie tylko po niemiecku, a ja z córkami po, po polsku rozmawiam, no to troszeczkę będę też po polsku mówił połowę, połowę po niemiecku, będziemy się bawić lalkami taki teatrze kukiełkowy. Mieliśmy w planie robić. jeśli się ta idea moja podobała, że jedna kukiełka będzie mówić po polsku, później będziemy wspólnie tłumaczyć co ona powiedziała, jako druga kukiełka po niemiecku. I tak różne takie zabawy dwujęzyczne, żeby żeby kultury jedną i drugą, żeby w czasie tej izolacji córki też potrafiły, mogły mówić po polsku. No i jej się to niby podobało, no ale później ten SMS, w piątek, a później w poniedziałek od razu byłem w Jugendamcie, 24 listopada 2003, tam rozmawiałem z panem Martinem Schröderem, Jugendam z Hamburg bergedorf i tą rozmowę już nagrałem, bo no, nikt by mi w to nie uwierzył, ja, ja sam bym w to nie uwierzył, gdyby ktoś mi coś takiego powiedział, że to jest możliwe. Także rozumiem ludzi, którzy w to nie, nie wierzą, albo nie, nie chcieli wierzyć. Więc jest to nagranie, które jest ogólnie dostępne. Wielu dziennikarzy polityków je posiada i ja także każdemu mogę je udostępnić. To, ta rozmowa trwała gdzieś około godziny z pracownikiem Jugendantu Schroederem. No i on ten zakaz polskiego potwierdził. Absolutne właściwie wykluczenie języka polskiego, bo ja nie chciałem wyłącznie mówić po polsku. Chciałem tak minimum, żeby było pół na pół. No bo wiedziałem, że kobieta nie umie po polsku to tak, żeby wiedziała o czym rozmawiamy. Miało to być jako taka zabawa. No i rozmowa była dość jednostronna. Petent przyszedł do pana i pan, czyli urzędnik Jugendamtu, w ogóle nie dopuszczę jakiekolwiek próby konsensusu, czy zrozumienia w ogóle problemu. No, ja się jego zapytałem, a gdyby pan był we Francji i miał dziecko z francuską, to co dziecko miałoby być w, w, tylko po francusku rozmawiać, a pan, p, pana kultura niemiecka, język, to, to, to, to w ogóle nic, zaniknąć by to miało. Powiedział, sprawa nie dotyczy mnie, tylko że pana i tak uciął, uciął, prawe powiedział, tu są, tu są Niemcy, tu jest językiem urzędowym niemiecki, tu się mówi po niemiecku. Ja mówię, jak się mówi? E, mówię, tak, ale się mówi też w innych językach. Poza tym jest traktat polsko-niemiecki, który gwarantuje e, nam prawa do posługiwania się własnym językiem, publicznie i prywatnie. Artykuł 20... W ogóle nie było mowy, że mówię, że Pan ma jakieś problemy z tym, to proszę się odwołać, będziemy w sądzie rozmawiać. Ja mówię, no proszę, proszę, Pan nie chce ze mną normalnie ująć sprawy, no to co, co, ja nie chcę sądów, ale będę chyba zmuszony do tego. Nie chciał w ogóle iść na żadne ustępstwa i odwołał spotkanie, które miało już być, to był poniedziałek ta rozmowa. 24 listopad, a 26 listopada, czyli w środę, już miało być spotkanie z dziećmi po, po pięciu miesiącach. Czy po pięciu miesiącach, tak. Później 9 grudnia i 15 grudnia miały być spotkania z dziećmi. No i, A jeszcze, co ciekawe, ten urzędnik mówi, że nie mają w ogóle polskojęzycznych pracownic w Jugendamcie, a mieli dwie. I to jest do udowodnienia, bo znam nazwiska pani Małgorzata, Margaretę Dawid i pani Florek. Pracują i pracowały w Jugendamcie, które znam. Także w sprawie o zakaz polskiego te dowody wyjdą, że po prostu kłamał i człowieka zwodził. Później się dowiedziałem, mając wgląd do aktu jugentamtu, który wywalczyłem po kilku latach procesu, wgląd do Jugendamtu, zwykły wgląd do akt, którego nie chcieli człowiekowi dać, do czego każdy człowiek ma prawo, bo musiałem wielkie procesy o to toczyć. No a tam w, w tych aktach pisze wyraźnie, że chodziło o stworzenie precedensu, bo jakby to się rozeszło, cytując lapa na Schroedera, tego przełożonego, to wszyscy będą chcieli w Niemczech rozmawiać w swoich językach narodowych, no to tylko, że ja o tym wtedy nie wiedziałem, ja byłem zwykłym ojcem, który cierpiał, bo córeczek swoich po prostu nie widział. Czy, czy wilkowi można zabrać młode szczeniaczki? No nikt nie zabierze wilki wilczyca, każdy tak samo kocha, tak samo człowiek, tylko, że chyba jedyny gatunek, który zabiera dzieci z ojcu lub matce i jakieś takie absurdalne w ogóle wybryki stosuje wiecie zwierząt. To nie istnieje, coś takiego I się nie mówi, czy, czy, no nawet się nie myślą, przecież wilk własnych, własnych dzieci nie zagryzie, tak samo żubry, inne zwierzęta, kot, ja, a tu się robi z ludzi potworów, tak jak u nas w stowarzyszeniu z jednej matki próbuje się pedofilkę zrobić. No i nie było tych widzeń, były później interweniowałem. Po, mój adwokat napisał pismo do Jugendamtu. E, ten urzędnik, Martin Schroeder, nie chciał mi dać pisemnie zakazu polskiego. Ja mówię, dlaczego pan nie chce pisemnie? Pan wszystko ode mnie wymaga pisemnie. To ja od pana też. A nie, bo, bo, bo nie, bo nie dam. I taka była odpowiedź i wszystko jest nagrane. To bo są cypaty wręcz. Ale 20 stycznia 2004 roku mój adwokat napisał, wystosował pismo do Jugendamtu. Hamburg-Belgedorf i że no niech, niech robią te spotkania i tak dalej, że jest też ta inna organizacja, bo jeżeli Jugend tam drzekomo nie ma polskojęzycznych pracowników, którzy by znali polski niemiecki, a Polaków mieszkających w, nie, tu w Hamburgu jest ponad 150 tysięcy, czy to Polaków z obywatelstwem polskim, bez obywatelstwa polskiego, jest dwoma i tak dalej, ale ludzie, którzy normalnie mówią po polsku tak jak my, jest około 150 tysięcy i praktycznie bez problemu można uzyskać pracowników z wszelkich branży, w każdym dziale, czy w Jugendamcie, w szkołach i tak dalej. Mieli takich, ale tego mi nie zdradzali wtedy. Dziewięć dni później, 29 stycznia 2004, przyszło pismo z Jugendamtu, w którym odmówili, żeby te spotkania nadzorowane prowadziła organizacja dwunarodowych małżeństw i partnerstw którzy mieli Polkę, która mogła te spotkania nadzorować i jeszcze innego pedagoga, Niemca czy Niemkę, odrzucili tą propozycję, no i napisali jasny, słynny zakaz języka polskiego na piśmie wreszcie. Cytat z fachowo-pedagogicznego punktu widzenia, trzeba zaznaczyć, że nie leży w interesie dzieci, a podczas spotkań nadzorowanych posługiwano się językiem polskim. Promowanie języka niemieckiego może być dla dzieci jedynie korzystne, ponieważ wzrastają w tym kraju, tu chodzą lub będą chodzić do szkół. I tyle. I w dalszej części pisma było napisane przekłamanie, że... E, właściwie groźba, iż jeżeli ojciec będzie się nadal upierał przy możliwości rozmów w języku polskim, to dalej nie będzie widział swoich dzieci. Przepraszam, ja tu się nie upierałem, ja chciałem zwyczajnie mówić... Także po polsku, nie wyłącznie po polsku, oni się upierali przy wykluczeniu języka polskiego i odwołali pod tym pretekstem spotkania, które miały być lada dzień. No wtedy myśmy oczywiście się odwołali od tej decyzji do komisji odwoławczej. Oczywiście zamiast to szybko zrobić to ciągnięto, no, dla mnie każdy dzień był no, katastrofą, no, każda godzina męką, tak, tak naprawdę to do dzisiaj tak jest. Ale wtedy to strasznie przeżywałem niewidzenie się z dziećmi to każ, każ, każda godzina cierpieniem było. I czekając na termin odwoławczej komisji Urzędu Dzielnicowego Hamburg-Bergedorf, Przewlekali to i to dopiero po dziewięciu miesiącach się stało. Jakoś to był wrzesień, wrzesień 2004 roku dopiero. No i ja oczywiście komisja podtrzymała wszystko, decyzję pierwotną urzędnika najniższego szczebla jugendantu i nie było jakichś, żeby potwierdzić, że tu coś jest nie tak. Absurd. Normalnie absurd to był. Była ze mną tam pani konsul, pronobis z Konsulatu Generalnego w Hamburgu, adwokat. Miałem traktat polsko-niemiecki. Normalnie przeczytałem im ten fragment. Rozmowa była. Nie wiedziałem, jaki protokół z tego spotkania zrobili. No, ten protokół mi dopiero w zeszłym roku, w kwietniu, wpadł w ręce, gdy wywalczyłem akta -Jubententu. I tam napisali, że ja rzekomo ich od nazistów wyzwałem wcześniej. nas no, tam byli świadkowie, którzy to potwierdzą, co było mówione, ale ja nie wiedziałem, że zaczynali oczerniać wszędzie We, w pismach jugend wewnętrznych jugendantów, że ktoś bierze w akta, czyta i patrzy, no tak, no wariat, krzyczy, ponoć, wyzywał, o, wyzywał faszystów, a przecież tam by, by były osoby, by była osoba z konsulatu, czyli nawet człowiek by, jakiś, jakiś ma maniery, zachowanie, żeby, żeby gdzie tam tam było łącznie z 10 osób, to kwalifikacja, no krzy, krzy, krzyczenie jakieś. Tylko ja o tym nie wiedziałem, że tak mi A później po tej decyzji Jugendamtu Komisji Odwoławczej zainterweniowała dopiero Polska, Polski Konsulat Generalny w Hamburgu, napisał pismo. Już wtedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej że coś tu jest nie, nie tak, no, no to wtedy sobie szef tego urzędu, pan, pan doktor Christoph Krupp, odpisał do konsula generalnego, że, no, nie, że nam nie mają oni wywrzeć nacisk, żebym nie robił z tego pytania zasadniczego odnośnie języka. Próbowali konsulat jeszcze do, jako swoich kolegów włączyć w tą, tą sprawę, aby naciski na mnie jakieś robili, co byłoby jasnym naruszeniem godności człowieka, przyzwoitości w normalnych, demokratycznych, cywilizowanych krajach. No ale jakoś widocznie te naciski też zaczęły się interesować gazety polskie, temat był trudny, wtedy były inne czasy, no, no, pełzanie na czworakach w stosunku do Niemców, to tu w ogóle bano się w ogóle to ruszyć, nikt w to nie wierzył czegoś takiego jeszcze w ogóle nie było żeby nie dowody które miałem pisemne i nagrania no to wymyśleli może ludzie, dziennikarze i w konsulacie przedstawiciele naszych służb że, że jakiś może pieniacz wymyśla nienawiść do Niemców a to czegoś takiego nie było jasne, jasne pisma były i obywatelki polskie, moje córki ja, obywatelki równocześnie niemieckie ja, obywatel niemiecki i polski a traktat polsko-niemiecki, artykuł 20, jednoznacznie stwierdza, że obywatele niemieccy, co ciekawe, pisze w artykule 20, przyznający się do pochodzenia polskiego, korzeni i tak dalej, kultury, języka, mają prawo właśnie mówić po polsku. I tu nie ma mowy o obywatelach polskich i to tym bardziej powinni byli robić, bo dodatkowo, poza tym, że jesteśmy obywatelami polskimi, jesteśmy także obywatelami Niemiec, o których traktat polsko-niemiecki wyraźnie mówi. Też właśnie wtedy napisałem też pismo do Gerarda Schroedera, ówczesnego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, w tej sprawie dyskryminacji, o traktacie, o tym wszystkim, żeby interweniował, no bo to był szok, no w Warszawie gdzieś tam był, jakieś tam powst o powstaniu warszawskim coś tam udawał, jakieś pojednanie, no to, no to niech tutaj zareaguje żeby takie szokujące rzeczy się nie działy. Pismo zostało wysłane listem poleconym i faksem. Niestety, odpowiedzi nie doczekałem się do dzisiaj. Też zadzwoniłem i też terweniowałem, gdzie tu odpowiedź, no ale bali się jakieś pisemne odpowiedzi dać, żeby to sprawa dalej nie brnęła. No wtedy mieliśmy bardzo słaby, słabą politykę zagraniczną, no, którą teraz też mamy. Niestety były lepsze czasy w ale po ostatnich wyborach, gdy PO przejęło stery, no to znowu zaczęło się pełzanie na czworakach i nas, około 3 milionów Polaków mieszkających krócej, dłużej w Niemczech, czyli czasowo przebywających, no właściwie my nie istniejemy i dalej ma być umizgiwanie się, pełzanie na czworaczkach naszych i wszystko ma być fajnie, tak jak kiedyś było. To już nie te czasy a poza tym tak się nie traktuje swoich braci, którymi my jesteśmy. My jesteśmy Polakami takie, którzy tu są i którzy wielu wraca do Polski. Mamy paszport Polski. Co to znaczy? No i no, te, wtedy też mieliśmy te tutaj katastrofalnych reprezentantów naszego kraju w Niemczech i no, reakcje były bardzo słabe. Niektóre listy, które posiadam, konsulatu generalnego, były wręcz służalcze. No, sprawa ciągnęła się dalej. Wymijające odpowiedzi były do konsulatu. W tym, w tym także próbowano mi różne procesy wytaczać. Moja była żona o, o jakieś tam rzekome stosowanie przemocy względem niej, względem dzieci chyba łącznie cztery takie procesy miałem. Próby, próby. Też były na prokuraturę zgłaszane, że żebym się nie mógł zbliżać na jakieś 50 czy tam 200 metrów do niej, bo ponoć jestem tak niebezpieczny. Te sprawy zostały umarzane lub wykrywałem i uniewiniany byłem. Ostatnią sprawę chyba wygrałem próbę takiego skryminalizowania mnie, żebym bez problemu już mieć czarno na białym, rzeź, że to jakiś wariat i tak dalej. No, sprawę wygrałem jakieś chyba półtora roku temu, ostatnią czy dwa lata temu, i to jest definitywnie zamknięty rozdział z takimi paszkwilami, że, że gdzieś tam jakieś, jakaś przemoc. A i czy tak któryś z tych procesów zakończył się wyrokiem wskazującym? Eee, słucham? Czy któryś z tych procesów zakończył się wyrokiem wskazującym? Eee, Skazującym dla kogo? Przeciwko panu? Nie, jestem uniewinniony i każda osoba, która gdziekolwiek będzie twierdziła, włącznie z moją byłą żoną, że używałem przemocy względem dzieci czy względem żony, pomawia mnie i mogę w każdej chwili w takiej osobie wytoczyć proces o i no, będzie musiała odpowiedzieć za to e, prawnie. A jaka była pierwsza reakcja pana, jak usłyszał pan zakaz języka polskiego? No... Pierwsza? To był potężny szok. Ja, nie, nie, takie uczucie było, Boże kochany, skojarzenie bicie dzieci we wrześni, 1905 chyba piąty czy drugi rok to był germanizacja, Bismarck, Trzecia Rzesza, Druga Wojna Światowa, no to, to był taki szok, że ja myślałem szczerze, że, że on żartuje ten urzędnik. a później pismo dostałem, no. To, to, to było szokujące. Później tych dzieci tak. nie widziałem. Mijał rok, półtora. W, jakoś w, w końcu Jugendamt napisał jakieś pismo, że mam do nich przyjść. No dobra, przyszedłem. Tak, że tutaj znaleźli nagle panią, która mówi po polsku, a która cały czas pracowała w Jugendamcie. I ona tam ze mną miała mieć spotkanie. Dobra, byłem na tym spotkaniu. Oczywiście musiała być nadzorczyni, czysta Niemka, bo Polakom nie ufają. To mam w, ma w tych w aktach Jugendamtu. Nie ufają polskim pracownicom, bo wychodzą z założenia, że będą stronniczy. I panią już ustalałem z tymi paniami, jak te spotkania z dziećmi będą się odbywały i tak dalej. No tyle, że co ciekawe, nie wiedziałem wtedy, że żony nie ma w Niemczech już i dzieci. No, później czeka miesiąc na te spotkanie, które miało lada dzień się niby odbyć, od, odbyć. Do Jugendamtu dzwonię, czy już tam mają jakiś kontakt z żoną, z dziećmi, no nic, nic, nic, nie ma, nie ma. W końcu mówię, no Boże, no znowu jakieś gry na czas, zabawy. No i poszedłem na policję, zgłosiłem, że no nie ma ani znaku, że nawet Jugendant rzekomo nie wie, gdzie jest moja żona i dzieci. Policja pojechała, sprawdziła, nikogo nie było w domu pocztowa nabita wręcz listami, czyli mówią, że minimum od miesiąca nie ma żony w mieszkaniu. Sąsiedzi tam zeznali, że też nie widzieli. Później było dochodzenie całe, ten dozorca dozorca powiedział policji, że to było w takiej nocnej akcji wyprowadzenie na chybcika, szybko, byle tylko zniknąć jak najszybciej. Po niemiecku to określenie Nacht und Nebel akcjom. Akcja w nocy i we mgle, tłumacząc tak na polski, szybka. No i znaleziono żonę i dzieci w styczniu 2005 roku w Austrii. No Od razu konwencja haska, włożyłem z konwencji haskiej, żeby dzieci ewidentne prowadzenie zwrócono do kraju. Jugend tam tam, nie wiedziałem jeszcze, że mnie oczerniał, wypisywał różne rzeczy tam do Austrii, do jugend no wiadomo, Niemcy tu i tam i konwencja Haska została prze, przeciągana, wszystko dzieci nie zwracano, kontaktu nie było. W tym czasie też minął rok separacji, sprawa rozwodowa szła chyba 12 maja 2005 roku, sprawa rozwodowa. Spotykam się z żoną, był wtedy jeszcze żoną na sprawie rozwodowej, dzieci nie ma, no sędziemu powiedziałem, no, ja Ci dwa lata nie widzę, był w ogóle w szoku, mówię, jak to jest możliwe, ma tam prawo do widzenia? Ja mówię, mam. No, prawa, jakie nadzorowane, nie no, mówię, no ciągle nadzorowane, tylko, że nawet dwa lata już ich nie widzę. Bo po polsku mi zakazano. Sędzia się bardzo zdziwił, akurat jedyny sędzia był w porządku, którego znałem, normalny, normalny. Ale on też był w Polsce, znał Polaków, że to normalni ludzie, a nie jacyś, nie wiem, tak. podludzie, czy coś złego. Znał nas, znał nasz kraj no i sędzia w trybie pilnym zarządził spotkania nadzorowane dwa i jeżeli te spotkania odbędą się pozytywnie miało, miały być spotkania bez nadzoru spotkania nadzorowane odbyły się pozytywnie pod koniec maja 2005 roku wtedy według wyroku sądowego miałem dzieci dostać bez nadzoru bez nadzoru się z nimi w Hamburgu być na weekend w czerwcu 2005 i na dwa tygodnie wakacje letnie 2005 roku. Oczywiście już do tego nie doszło. Żona została nałożona kara grzywny na moją byłą żonę. Już wtedy byłam bo rozwód był w maju 2005. Kara grzywny. Nałożono tam bodajże 250 euro kary i w razie uchylania się od pełnienia obowiązków, które na nie spoczywały, czyli dania nienadzorowanych spotkań z dziećmi hmm. dalszych, miała być kara 3000 euro. Tyle, że wtedy już zaczął współpracować Jugend, nagle się obudził znowu Jugendant niemiecki tutaj w Hamburgu, ni stąd, ni z owąd, a przecież to już nie było w ich gestii, sprawa była w Austrii, Jugendant austriacki miał być w tej gestii władny. I Jugendamt tutejszy w Hamburgu, Jugendamt Hamburg-Nindorf, dokładnie Bruno Mor, wezwał mnie na rozmowę. Ja nie wiedziałam, no, no dobra rozmowa, poszedłem do adwokata z tym pismem, ja mówię, nie chcę z tym panem się widzieć, przecież ten pan mnie kilka miesięcy zadręczał i kłamał mnie, że ja ja mówię, się obawiam jakichś trików znowu, że że coś tam będą chcieli mnie tam, no nie wiem, dręczyć, ja mogę nie wytrzymać, świadków może nie być i mo, może, mo, mogą sobie wtedy pisać, co chcą, bo już, już wiedziałem, że czysto grałem, tylko jeszcze nie miałem doświadczenia takiego jak teraz. No i adwokat mówi, nie, niech pan się nie obawia, niech pan idzie. No to o, o, adwokata pojechałem na to na, na ten wymuszany. On mówi, nie, nie, on musi ze mną osobiście rozmawiać, jak z adwokatem rozmawiają. Oso, osobiście, nie, nie może przez, mam to osobiście przyjechać. To jest dziwne. No, po co osobiście wszystko można załatwić pisemnie? Poza tym mój adwokat to tak jakby ja był. No ale nic, pojechałem. Na spotkaniu było, e, chciał ze mną rozmawiać, coś tam, nie wiem, jakieś różne rzeczy wyciągać i normalnie rozmawiałem. I tam w którymś momencie było, że no pan tu na własne życzenie nie widział dzieci tyle lat, bo co, bo język polski był ważniejszy. Ja mówię, niech pan tu nie sprawy, nie, nie spłyca. Tą sprawę sąd rozstrzygnie. Tu mamy teraz rozmawiać o spotkaniu z dziećmi, które według wyroku sądu mam dostać na dwa tygodnie tu do Hamburga. Po pozytywnym przebiegu spotkań pod nadzorem, jak, jak zwierzę dzikie. Hmm. A poza tym mówię o, o tej sprawie też jasno mówi traktat polsko-niemiecki, artykuł 20, że prawo do posługiwania się swoim językiem. On po, wte, wtedy ten pracownik tu Bruno Mor, taką bladą twarzą, powiedział, że jego no, muszę użyć niecenzuralnych słów, cytując tą wypowiedź mm. tego Tak, urzędzia. tak, proszę. On wtedy użył takiego sformułowania, tłumacząc na polski, przepraszam za niecenzuralne określenia, ale to jest cytat. Ten urzędnik powiedział, polsko-niemiecki traktat mnie gówno obchodzi. Koniec mm. cytatu. Po niemiecku po, to brzmiało to SGT Vertrag geht mich an. Koniec hmm. cytatu. Tak się wyraził, no i powiedziałem, już no do niego wtedy, no jeżeli tak się zachowują urzędnicy niskiego szczebla i tak traktują traktaty, które nie oni podpisywali, tylko głowy naszych państw, no to nie dziw, że tu się ludzi traktuje jak w jakimś nazistowskim kraju. Wtedy on już tam blisko było. Ja, ja już gotowało się we mnie. No, dużo nie brakowało, żeby, żebyśmy się po prostu rzucili na siebie. On blady, zaciśnięte wargi. Ja we mnie już się wszystko trzęsło w środku, ale spokojnie się siedziałem. No i wtedy ten urzędnik wyskoczył z krzesła, wyrwał drzwi jak szalony i powiedział raus hier. Ja mówię, no ja się tu nie prosiłem. Pan mnie wzywał na, na, na, na spotkanie, także z przyjemnością stąd wyjdę i sobie poszedłem. No i w ten dzień, e, czego nie wiedziałem, ten urzędnik zaczął rozpisywać e, pisma, wy, wypisywać, mszcząc się, jak w jaki sposób na mnie, no i widać, po co ta wizyta była, no świadków nie było. Wtedy zaczął hmm. opisywać, że ja go niby tam wyzywałem e, od, od jakichś tam nazistów i tak dalej, że Mam zakłócenia osobowości. No przepraszam, ale czy on jest lekarzem, psychiatrą? No tak. żeby Takie diagnozy wystawiał, tylko ja o tym nie wiedziałem. On to rozsyłał do prokuratury, do Jugendamtu, do Austrii, oczerniając mnie. Jeszcze wcześniej drugi tam też wysyłał różne pisma, o czym nie ja wspomniałem, że ponoć posiadam, że było, że mam jakieś wyroki o pobicia, że, że, o no, pobicia, zwyczajnie wyroki jakieś miałem rzekomo mieć sądowe, że gdzieś biłem, no bo chodziło tak, że ja biję, no i nawet wyroki jakieś mam, no, czego nie było, ani nie ma. I jeszcze jakieś coś tam, jeśli się nie mylę, było, że jakąś broń nielegalnie mam, mam posiadać, a faktycznie miałem rewizję w domu. Wtedy jeszcze studiowałem, magisterskie studia, germanistykę robiłem, mi nie było dużo w domu, I w, w czasie, gdy byłem na studiach przeprowadzono w domu wracam do domu z Polski ze studiów, przyjechałem po kilku tam dniach, a tu czpi oklejone pieczęciami policja klucz, inny zamek był wywiercony, nowy zamek wstawiony no musiałem iść najpierw na policję żeby w kluczach żeby wejść do własnego mieszkania no i no nie znaleziono żadnej broni ale w papierach już oczernianie było i tam miał Jugendamt w Austrii co dopiero wyszło po kilku latach w tych pismach, że tak. tam były takie, że ze mnie robiono jakiegoś potwora. No cuda, ja, ja, ja szok, szok przeżyłem, jak te akta zobaczyłem I no mam nadzieję, że państwo niemieckie odpowie za tą dyskryminację, której ofiarami jest są moje malutkie, kochane córeczki. No i ja, jako zwykły, przeciętny, tak jak każdy z nas, człowiek, jak mrówka w morowisku, z którego się składa każde społeczeństwo, Wtedy, wtedy miałem... E, oczywiście nie zobaczyłem córek w wakacje 2005. Sąd w Austrii znowu odrzucał wnioski, e, że mam widzieć dzieci. To tak trwało rok. Rok się tam bawili, w końcu wyższa instancja. O, Zwróciła wyrok do niższej instancji w Austrii, no i stwierdziła, że, że on ma on na nowo rozpatrzyć, bo on w ogóle odrzucał to, że miał widział dzieci, mimo wyroku niemieckiego, który obowiązywał, nierespektowanego przez moją eks-małżonkę. No ale ta zabawa w Kotka i trwała rok i znowu trzeci rok praktycznie rozłączył. No a że tyle to trwało, to sobie sędzia w Austrii, Robert Proticz, e, zarządził, no spotkania nadzorowane mają być, no bo rozłąka, tyle czasu rozłąki. No dzieci zobaczyłem ponownie dopiero w 2006 roku, 30 i 31 maja, po 3, 2,5 godziny. I to były praktycznie, no, pierwszy raz jak zobaczyłem córki w 2005 roku, to już nie umiały mówić po polsku, Absolutnie, praktycznie nic. Justynka starsza, która miała 6 lat przy porwaniu z domu, pamiętała jeszcze, że do mnie tatuś mówiła, że chlebek to jest brot i właściwie to jest wszystko. Tam jeszcze jakieś jedno, dwa słowa, czy już nie pamiętam, a Iwonka młodsza, która miała 3,5 roku przy porwaniu, absolutnie nic nie pamiętała. To już było całkowicie zgermanizowane dzieci. Zobaczyłem je w Wiedniu pod nadzorem w 2006 roku. 30-31 maja, pozytywnie opinia wypadła, wszystko mam na piśmie, wszystko ok, no to złożyłem wniosek, żeby wreszcie wyjść ten nadzór, no ile ten nadzór ma, ma trwać? No cztery spotkania pod nadzorem w przeciągu trzech lat, mimo tego była więź dobra, dzieci nie unikały mnie, tam, przy, przytulały się, szaleliśmy, kręciliśmy w helikoptera na parana i tak dalej, graliśmy, rozmawialiśmy, rysowaliśmy... Malowaliśmy na oknach, cuda, no tak na oknach, takimi farbami zmywalnymi, no fajnie było, no i nie, nic nie stało właściwie na przeszkodzie, żeby były wreszcie te spotkania normalne, nie jak dzikie zwierzę. No i to wtedy zaczęto próbować e, znowu w kotka i Myszka Aust Austria. Efekt, efekt był taki, że dopiero teraz, lutym, zobaczyłem córki po czterech latach. 4 tak. lata w ogóle absolutnie ani sekundy nie widzenia. W tym czasie próbowano mi zabrać prawa rodzicielskie, próbowano ze mnie zrobić psychicznie chorego i agresywnego, co nie wyszło, bo to, to, to procesy wygrałem lub zostały umorzone. To jak, Jako zwykłe to mówienia, z braku jakichkolwiek poszlak nawet, gdzie dzieci przecież nie unikały ani nie bały się Poza tym mam nagrania z dziećmi, jak były w domu zdjęcia. Nic nie było. Spróbowano sfabrykowane różne rzeczy przedstawiać, kombinować, ale no sąd tego w ogóle nie uznał. I dlatego jestem oczyszczony z tego wszystkiego. No i co, efekt, efekt taki, że batalie procesów. Był czas, że miałem równocześnie 16 procesów, w tym m.in. o Polaka, który w Berlinie się zastrzelił, Andrzeja L., Któr, gdzie sądzień, gdzie się wstawiłem w jego obronie, bo że, do Jugendamtu tam to napisałem, w którym się zastrzelił pismo. I wtedy. Jugendamtu znaczy tam, przepraszam. Do tej sprawy wrócimy w, w następnej audycji, bo będziemy prowadzić również audycję na temat pana stowarzyszenia. Dobrze. dobrze. Ale mnie dobrze. by bardziej interesowało, jak się odbyło spotkanie z córkami, jak one przebiegło. Teraz po czterech latach. Tak, tak, tak. I po siedmiu latach praktycznie. Wszystko to jest jeden wielki szok. Dzieci, no piękne dziewczyny już, 13 i 10,5 roku. Nie umieją absolutnie nic po polsku, ale to już wiedziałem wcześniej. Rozmawiałem tak jak na wszystkich spotkaniach z dziećmi po niemiecku. Więź zabito, zabito, zamordowano naszą miłość. Typowy, typowe objawy syndromu PAS lub inaczej nazywanego syndromu Gardnera, czyli wyobcowanie dzieci, zniszczenie ich psychiki. Dzieci, no, ja, ja jako ojciec to strasznie przeżyłem. Obce, obce dwie dziewczynki, które w ogóle nawet się dotknąć nie dały ze trzy godziny. Tam byliśmy, ale nie było rozmowy, on więcej rozmawiały z tymi dwoma osobami, Austriakami, kobieta i mężczyzna, którzy nas nadzorowali, niż ze mną, ze mną to w ogóle nie chciały praktycznie rozmawiać. Z trudem przyjęły sześć reklamówek prezentów, które tutaj miałem. Jeszcze mam praktycznie w pełno w domu prezentów, które w te, w te lata kupowałem, dla nich zbierałem w których już wyrosły, niektórych na przykład piękny konik na biegunach, taki prawdziwy jak, jak konik, wyrosły, no, teraz już dużo dziewczyn, co ten konik sobie stoi zakurzony. I hmm. różne, takie automatyczne, czy tam jakieś mechaniczne zabawki, czy tam różne laleczki, jak to dla dziewczynek, wszystko leży, czy, czy, czy, czy inne tam rzeczy. Co mogłem, to tam zawiozłem, dałem i mi nawet nie chciały tego brać. Hmm. W ogóle obce osoby zrobiono na to rozumiem, że tak zostały zbuntowane. Całkowicie zmanipulowane przez stronę e, matki i przez matkę, co też potwierdził ten nadzorujący, ponieważ później się spotkał z nimi z, z dwoma i później z jedną i z drugą osobno. Tak. I córki powtarzały jakieś tam rzeczy, że jak gdzieś tam ponoć jakiś tam coś miałem zdemolować, ogródek jakiś, a posądzano mnie też e, teścią, jakiś ogródek zdemolowałem, sprawę też miałem, sprawę założoną jakoś na prokuraturze, nie wiem, może sobie ktoś tam sam zepsuł, może ktoś coś, a może nie wiem, no nie wiem, co dalej różne rzeczy się dzieją, ale wszystkiemu oczywiście ja zawsze jestem i pewnie będę winny do końca świata. No i córką takie rzeczy mówiono i córka Justyna, czy wona powiedziała tym nadzorującemu, no tam tata zepsuł domek dla ptaszku w ogródku. Ja nawet nie wiem, czy ten ogródek jakiś jest, tak. ale takie rzeczy dzieciom rozmawiałem, które nie mają nic wspólnego z naszą więzią. Nawet gdybym coś zrobił, to to nie ma znaczenia, bo to jest więź moja z dziećmi. Tak. A gdyby ktoś mnie zaatakował gdzieś na ulicy, czy tam jakoś bójka była i dzieciom mówiono, że to, to kogoś tam pobił, to nie pobił dzieci. Dzieci kocha. To rozumiem, jest że te, to... ...ma różne rzeczy, tam gdzieś kogoś ugryzie, tam powalczy, tam obroni, ale swoich młodych żaden pies nie ugryzie. Hmm. Tak samo człowiek. Chyba normalny człowiek. Ale też większość jest normalnych. To, to, to rozumiem, rozwoju, że to wszystko prostu... się działo pod skrzydłami tu. Wszystko, wszystkiemu praktycznie od początku jest winien Jugendamt, który był stronniczy. No, ja od razu, jako człowiek, jak, jako mężczyzna, jako Polak byłem spalony. Samo to sam, sam ten zakaz polskiego, no absurd. I, i później jak, jakieś stwarzanie fikcyjnych problemów, których nie było. No był wyrok jasny. mając mają zrobić spotkania nadzorowane jak najszybciej. Tych spotkań nadzorowanych latami nie było. Cuda się działy, ale nie zrobiono tego, do czego sąd tych zmusił wyrokiem prawomocnym ich kraju. Wszystko inne było ważniejsze. Czy pana rodzice tak, jako nie. dziadkowie jako dziadkowie domagali się kontaktu już z dziećmi, z wnukami? Tak, dziadkowie bardzo cierpią i proces cały czas jest od lat przewlekany przez urząd, e, prze, przez sędziego Roberta Proticza w Wiedniu i pisma są, Jugendamt ekspertyzę dał do sądu, ekspertyzę w cudzysłowie, eksperci, to w ogóle pojęcia o pedagogice nie mają o wychowaniu, z reguły ci ludzie, hmm. tak stronniczy są w Niemczech i w Austrii. Napisali w ekspertyzie, że nie jest wskazane, żeby dzieci w ogóle z ojcem miały jakikolwiek kontakt i tak samo z dziadkami, czyli prosta sprawa, wykluczyć połowę rodziny, wszystko co jest polskie, czy jakikolwiek kontakty na kuzynki, kuzynowi, kuzynostwo, czy tu w Niemczech, polskie, czy, czy tam, w ogóle nie istnieją. Ukradziono połowę tożsamości dzieciom, zniszczono więź całą rodziną, nie biorąc pod uwagę pedagogicznych, metodycznych aspektów wychowania. Absolutnie. To jest jedna wielka, szokująca dyskryminacja, i tak w wielkim skrócie ta sprawa się przedstawiała, ale tych procesów było bardzo dużo, aktualnie też mam ciągle procesy, tak, tak samo w Austrii, jak i w Niemczech, z jugendantami, z sądami o prawa rodzicielskie, które jeszcze mam, tylko na papierze, jak widać, prawa do spotkań, jednak przecież w 2007 roku sąd, sąd w Austrii nie, nie, nie podał mi adresu żony, która siódmy czy ósmy raz zmieniła miejsce zamieszkania, ósmy raz w ciągu czterech lat, bo to był 2007, w 2003 mu dzieci, zniknęła z domu. W tym czasie zmieniała siedem razy adres, siedem razy adresy. I później zmieniła znowu adres, bo pretekstem było, że ja rzekomo chcę porwać dzieci. No, przepraszam, ja to, czas jestem w tym samym mieszkaniu. Ona zmieniała siedem, osiem razy adresy, ale ja chce porwać, no na głodzieju Czapka Gore. No i to, co zrobiła ona przy pomocy Jugendamtu, który też jej pomógł tą, porwać dzieci ponownie z Niemczech do Austrii, bo najpierw było z Hamburga z domu porwanie i, i wylądowała w domu dla kobiet, tak zwany Frauenhaus, to wiadomo prosta sprawa, żeby zdyskredytować mężczyznę, bo później zawsze w aktach pisze, że kobieta uciekła do, do domu dla kobiet. Tak. A dlaczego uciekła? No różne są powody. Czasami jest też przemoc fizyczna, ale z doświadczenia mam też ludzi, którzy tam byli, kobiety, wiem, że około 90% kobiet nadużywa tej instytucji, zwyczajnie po to, żeby zdyskwalifikować mężczyznę, ojca i już mieć dobre karty w tej grze o dzieci, grze w cudzysłowie. to. Niektórzy ludzie to traktują jako grę, a to są wielkie tragedie i tu nie powinno być traktowane, dzieci nie powinny być traktowane nigdy jak karta przetargowa, żeby komuś tam zadać ból za jakieś urojone czy nieurojone winy. No boże dorosłymi ludźmi jesteśmy wolnymi, każdy ma prawo odejść czy sobie tam Późno urodziliśmy się wolni i tak, tak jesteśmy stworzeni I nikt nie ma prawa nam tej wolności zabrać, także w małżeństwie, że komuś się nie chce, no to właściwie ma prawo sobie odejść, tylko że dzieci. Dzieci mają prawo do obu rodziców. Tak. Ludzie mają prawo do rodziny. To są w konstytucjach do godności, to są zagwarantowane prawa w Unii Europejskiej, w konstytucji Niemiec, w konstytucji każdego kraju. One, one nic nie znaczą tu w Niemczech i w Austrii Jak i traktaty. Dokładnie. Niemcy się nie liczą z niczym. No i to, to, to było bardzo ciężko e, to doświadczyć na własnej skórze że coś takiego w ogóle może istnieć. Ta, taka chora dyskryminacja. No, z Polski wyjeżdżałem jako dziewiętnastoletni chłopak, uciekając do wolności praktycznie, no jeszcze wtedy był PRL. Ale jak widać tutaj być może z deszczu podrynne wpadłem. Są rodzaje dyskryminacji, bezpośrednie, pośrednie, to jest taka dyskryminacja dobrze zakamuflowana. Coś niesłychanego, no zwykła, brutalna germanizacja. Tak. To w innych krajach takie zjawisko nie występuje, żeby ogołocić dzieci z drugiej kultury. Dlaczego? No szok. No, może tak to podsumuję. E, tą całą historię przekazał nam Pan bardzo wyczerpująco, tą właściwie wstrząsającą historię, ale czy chciałby Pan coś jeszcze przekazać na koniec polskim słuchaczom? Na koniec mogłem przekazać, to trudno mi tak coś przekazywać, w każdym przypadku, jeżeli coś takiego się zdarzy, natychmiast szukać pomocy, żeby nie doszło to tak daleko do zaawansowania, do uprawomocnienia bezprawia, walczyć z bezprawiem gdzie się da. Ponieważ jeżeli dopuścimy do niego w małych rzeczach, to bez problemu ono będzie coraz większe i może dojść do dyktatur, do, do dyskryminacji jawnej i jeżeli nikt się temu nie będzie sprzeciwiał. To tu trzeba słuchać głosu sumienia i miłość jest najważniejsza. Jeżeli się kocha dzieci, godność, godność też dzieci, za które my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni, ja za godność moich córek też walczmy też o tą godność. To, co przedstawia wartość, to o to warto walczyć. No, nie, niech to przedstawia dla nas wartość, godność, miłość. Walczmy o nią. Nie dajmy poniewierać ludźmi. Państwo nie jest stworzone, żadne państwo, żeby poniewierać ludźmi tylko dla ludzi. I tu wielu tych urzędników niestety źle postępuje zapominając o ich służalczej postawie, tak samo rządy, rząd naszego kraju jest dla ludzi. Konsulowie tak. są dla ludzi, nie my dla nich, oni tu są dla nas. Tak. Pamiętajmy o tym i walczmy o swoje prawa. Inaczej nie będziemy zmieniali tego świata na lepsze. Jak wszyscy wiemy, to naganne zachowanie Jungen Amtu i ta polityka, która była prowadzona przeciwko polskiemu ojcu, e, była dla Pana inspiracją, żeby być założycielem, bądź współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Rodziców przeciw dyskryminacji dzieci w Niemczech kilka lat temu. Czy chciałby Pan w następnej audycji podzielić się polskim słuchaczom, opowiedzieć e, cel, politykę stowarzyszenia? Tak, chętnie, chętnie to zrobię. Też nie miałem takiej okazji, bo bezpośrednio nie zapytano się mnie nigdy jeszcze, jak powstało Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, którego mam zaszczyt od początku, któremu mam zaszczyt od początku przewodzić, być jego prezesem i tych wspaniałych ludzi, tak skopanych, wspierać i wszyscy w siebie wzajemnie. I stworzyliśmy praktycznie wielką rodzinę, gdzie każdy, na ile może, pomaga praktycznie bezinteresownie, także z wielką przyjemnością to zrobię, żeby ukazać, jak, jak powstawało to wszystko z tego, powiedzmy, skandalicznego przypadku, z wielkiej tragedii, gdy człowiek stał na przepaści, czy będzie w ogóle żył skopany, jak, jak można wstać, jak Feniks z popiołów walczyć i jeszcze pomagać innym i zmieniać to wszystko, i jak powstał taki twór na nasze wspaniałe stowarzyszenie. Także chętnie, jeżeli będzie taka wola, okazja, przybliżę genezę powstania stowarzyszenia, jego funkcjonowanie. No i tak na ten temat ogólnie opowiem troszkę. Także dziękuję za taką propozycję. Ja Panu dziękuję dzisiaj za rozmowę. Ja także dziękuję serdecznie. Słuchacze zapraszam na kolejną audycję styklu Horror Junge Amt. Moi państwa, goście Państwa będzie już prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, pan Wojciech Pomorski. Do widzenia Państwu, do usłyszenia.